Wierzby nad Biebrzą. Brązowieją witki i kotki się srebrzą, aż do pasa w wodzie tkwią wierzby nad Biebrzą. Jest przed pada w oddali tykocin. Kwiecień, plecień, ciepli, a za chwilę słoci. Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, szał, kaczy, łabędzi, żurawi, gąsieńcy. Siedzą i wzlatują, lądują lub lecą, albo chcą się kochać, albo spocząć nieco. Gęganie, kwilenie, okrzyki i klangor, i łabędzie walce, i żurawie tango. Bociany i czajki, i bekasy krzyki, setny już klucz ptaków rozprasza swe szyki, trzy rzeki rozlane. Biebrza, narew, ptasia wyczekują tego, co by kniecią zasiał. O prawdziwą wiosnę palce wite grzebrzą. Już rozwarte pięści to wierzby nadbiebrzą.